Ludzie o ludziach. Ludzie o ludziach. Ludzie o ludziach. Dzień dobry Panie Andrzeju. Dzień dobry. Pan Andrzej Szczepaniak. Czy Szczepanik? Szczepaniak. Panie Andrzeju, z Panem chcę porozmawiać o, o życiu, samo życie. Pan jest sam? Tak, to znaczy jestem sam, ale nie czuję się samotny. A co się stało w Pana życiu, że jest Pan sam? Jestem mężem sakramentalnym, no ale tak się składa, że... Od wielu lat, że, że nie jestem razem z trzoną. Aha, a dlaczego? No już prawie 18 lat, jak żona mnie upuściła, ja najpierw rozwód, no i odeszła do ode mnie. I co, wziął pan nową? Nie, nie, nie, nie, nie. Nie wziąłem i, e, i mogę tak powiedzieć, że coraz bardziej ją kocham. Ale jak to się dzieje? No, <laughs> pan tak, nie ma? Tak po ludzku jest to trudno sobie wyobrazić i zrozumieć, ale no właściwie tak bym należał zacząć od tego momentu, kiedy mnie opuściła. Wówczas zdałem sobie sprawę z tego, że wiąże nas sakrament małżeństwa, a konkretnie to, co ja mojej żonie, czyli miłość. Miłość, wierność, tak. No i taką drogą wierności, miłości, właściwie można tak Miał powiedzieć, rozwoju tej miłości właśnie idę, kroczę. Z tym, że no to oczywiście zasługa nie tylko moja, a właściwie przede wszystkim Pana Boga, dzięki któremu jestem na takiej drodze właśnie, drodze poznawania, czym jest miłość, na drodze nadziei. Właśnie takiej nadziei, takiej niegasnącej nadziei, że również być może właśnie liczę na to, wierzę w to, że, że tak jak ja mogłem się otworzyć na Pana Boga, tak również moja żona będzie w stanie. Ale pa, Pana żona jest w, w powtórnym związku, prawda? Tak, czy nie? tak to prawda. Od, no A jak od, nie zechcę od... wrócić do Pana? Nie no, to e, to myślę, że, że najważniejsze też jest i to, że odkryłem Pana Boga i że mam poczucie sensu życia e, no i... E... Z tej relacji czerpię dla siebie, czerpię pokój, tak pokój sercu, który uważam, że jest e, dla mnie akurat czymś najważniejszym właśnie. A z tej relacji właśnie z Panem Bogiem mam tę nadzieję, że, że każdy człowiek może doświadczyć tego, czego ja doświadczam, czyli, czyli takiego właśnie... Hmm, no, nie waham się powiedzieć, jednak szczęścia i mam nadzieję, że to szczęście może być jeszcze większe, tak, kiedy może właśnie żona również chce pójść taką drogą. Panie Andrzej, to, to był wstęp o panu. Po przerwie opowie pan o innych ludziach, którzy mają z tym problem, dobrze? Jeszcze państwu przypomnę, pan Andrzej jest założycielem wspólnoty Sychar, między innymi, prawda? Tak, jestem współzałożycielem, tak nie lepiej powiedzieć. po przerwie pan to kończy. O ludziach. Ludzie? O ludziach. Ludzie? O ludziach. Wracamy do rozmowy z panem Andrzejem Szczepaniakiem. Pan Andrzej Szczepaniak jest współzałożycielem wspólnoty Sychar. Sychar to jest taka wspólnota, gdzie małżonkowie czekają na, na, na siebie. Wiele lat mogą czekać. Chcą uczestniczyć w życiu kościoła, w komunii świętej i po prostu czekają, tak, że ją biało. Jak to się mówi? Mówimy dokładniej, czekamy nie czekając, czyli, czyli zachowujemy taką, można powiedzieć, postawę aktywnej wierności, wykorzystania czasu, jaki nam został, można tak powiedzieć, przez jest kryzys podarowany, żeby popracować nad sobą, żeby się zmienić, żeby rozwijać swoje talenty, rozwijać pasje. Tak, żeby żyć pełnią życia, niezależnie od tego, czy małżonek wróci, czy nie wróci, żeby było poczucie sensu życia właśnie. Odkrywamy, myślę, że to, co najważniejsze w życiu, czyli odkrywamy miłość, którą nam Pan Bóg daje, a której wcześniej nie zauważaliśmy, teraz ją widzimy, jaką jest wielką wartością. Ale warto wrócić do tego początku, bo dlaczego żona poszła? Świat. Ja myślę że dlatego, że zawiodła się na mnie tak czysto, można powiedzieć, ludzkiego punktu widzenia. Po prostu nie spełniłem mi oczekiwań w tam danym wówczas czasie. Nie wypełniałem swoich obowiązków małżeńskich w takim stopniu, który by moją żonę zadowolił, ponieważ nie, no, nie miałem ja osobiście relacji wtedy z Panem Bogiem takiej, jaką mam dzisiaj. Myślę, że podobnie małżonka. Więc nie mieliśmy, jakby nie korzystaliśmy z tego skarbu mocy, siły, łaski, którą Pan Bóg daje małżonkom w momencie, kiedy oni otwierają się na Jego miłość. Dobrze, to teraz wróćmy do, do głównego wątku. To był chwila wstępu. Skończył się synod. Co powiedział synod biskupi zgromadzeni na synodzie Komunii Świętej dla osób po rozwodzie, które są w kolejnym związku, bo Pan nie jest, prawda? Pan mhm. ma to szczęście, że Pan się, jakoś się wstrzymał. W... Tak, tak, nie jestem. No, dla mnie to jest oczywiste, bo ja kocham bardzo swoją żonę i ta miłość ma tę swoją specyfikę, że ona jest niepodzielna, tak? Nie można kochać tę samą miłością małżeńską, dwie Osoby. Ta pierwsza miłość właśnie jest najważniejsza, i, i myślę, że wszyscy jakoś tak małżonkowie tęsknią za tą prawdziwą miłością, właśnie tą pierwszą, która ich połączyła w takim nierozerwalnym właśnie związku z Panem Bogiem, z jego miłością. A synod powiedział myślę, że synod był bardzo ważny po to, żeby pokazać prawdę o małżeństwie, jaką, mm, jak ono dzisiaj wygląda w tych czasach, w których żyjemy. W tych dość trudnych czasach, właśnie, gdzie, gdzie mm, jest duża konsumpcja. I czy jakby nie ma czasu na to, żeby się zatrzymać, pomyśleć, zreflektować, czy takie życie, które przeżywa, ma, ma rzeczywisty sens, czy, czy, czy w życiu chodzi o coś więcej. I, i myślę, że Synod właśnie to pokazał, właśnie tę kondycję, a z drugiej strony też on pokazał, czy wskazuje kierunek właśnie na miłość, na miłosierdzie, że każdego grzesznika, nawet największego, Bóg kocha nieskończoną miłością, że problem jest z człowiekiem, czy uwierzy Panu Bogu w tę miłość, czy się otworzy i czy będą ludzie, którzy pomogą w tym. My jesteśmy właśnie taką wspólnotą, która chce pomóc po prostu wszystkim małżonkom, bo nasza, nasza wspólnota jest ukierunkowana na wszystkich małżonków sakramentalnych, również na tych, którzy są w związkach niesakramentalnych. Panie Andrzeju, umyka nam drugie wejście, ale jutro Pana zaproszę i wejdziemy wygłębiej we wspólnotę Sychar. Was też, kochani, zapraszam do słuchania 185 ludzi o ludziach, już nie o sobie, tylko o innych, dobrze? Dobrze, do jutra, pa!